Witamy w kolejnym ziołowym podcaście. Z tej strony mikrofonu Aga z bloga Aga Radzi, a z drugiej... Herbines! Ines Herbines, hello! Cześć Ines, cześć! Dzisiaj będzie taki teleekspresowy odcinek. Szanujemy czas naszych słuchaczy i będzie dzisiaj krótko i na temat. Tak, w grudniu jest strasznie dużo rzeczy do zrobienia, prawda? Tak, tak, właśnie. To więc dzisiaj robimy tak, postaramy się, zobaczymy co wyjdzie. E, trzy tematy. Więc tak, Ines przedstawi mi czosnek w miodzie, później będzie jakaś sprawa mydlana i będzie marmoladka cebulowa. Tak, o zacznijmy proszę od marmolady cebulowej, po prostu rozpala wyobraźnię ten, ta nazwa. Powiedz, co to jest? Więc tak, może zanim zacznę o marmoladzie cebulowej, to dlaczego warto robić akurat marmolady z cebuli? To nie mogę wspomnieć kilka słów o cebuli, prawda? No bo to jest takie warzywko, które każdy ma gdzieś w lodówce, a na pewno go nie docenia, bo praktycznie służy jako tylko taki drobny dodatek, poprawiacz smaku. A powinien zajmować miejsce na górnej półce i nawet stanowić samodzielne danie. Więc tak, no cebula przede wszystkim zawiera substancje biobójcze. Jest bardzo dobrym źródłem witaminy, C. jest mnóstwo minerałów, czyli fosfor, magnez, cynk, krzem to są minerały, które są zawsze wymieniane, jeżeli chodzi o wzmacnianie odporności gdzie jeszcze jest stosowana, znaczy byłaby przynajmniej w lecznictwie ludowej tak jak już wspomniałem, przy przeziębieniach, tam gdzie trzeba było poprawić odporność czyli tak jak to, to jest teraz właśnie ten okres, przy leczeniu ran i do odkażania ran był stosowany sok cebulawy. Bo przepraszam, bo ona zawiera te fitoncydy, czyli roślinne antybiotyki. Kojarzysz jak się obiera cebulę i czasami się taka cieniutka błąka podklei? Ta, ta. To słuchaj, ta błonka to jest wspaniały opatrunek antyseptyczny. Jeżeli jesteście na przykład na ognisku, tak, się gryluje i kroi się cebulę, i wtedy ktoś się skaleczy w palec, no to wiesz, no trudno o plasterek, prawda? Wystarczy ściągnąć tą błąkę, przykleić sobie na ranę i mamy już super o, jakie to opatrunka do No i słuchaj, cebula to jest, e, Francuzi już to odkryli jako piersi, to jest super lekarstwo na kaca. W hmm. tym celu właśnie powstały słynne zupy cebulowe. Francuskie, no prawda? No. Ratuje ona wątroby po przedawkowaniu <głos> alkoholu. Co jeszcze szybciutko być, więc tutaj powiem jeszcze w chorobach reumatycznych, syrop na kaszel, no to to jest chyba jeszcze do dzisiaj używane, a wahanie soku wspaniale y, odkaża drogi oddechowe, czyli też o, no jakby na katar, prawda? Czyli zobacz, jedno warzywo jest najpierw.. Mm, wzmocnienia odporności. E, później, jeżeli już ktoś się przeziębi, to do leczenia przyziębi, no, no po prostu super sprawa, prawda? Czyli po prostu skarb. Przenosimy cebulę z dolnej półki na wyższą. Natychmiast. No koniecznie, koniecznie. Poprawia trawienie. E, Ale jest powiedz, naprawdę, proszę. O... Proszę, powiedz mi o tej marmoladzie. <śmiech> dobra, dobra już. Tak, czyli... E, ostatnia rzecz jeszcze po antybiotykoterapii e, jest jako środek grzybobójczy. O, to Dobra, bardzo ważne. No to mówię Ci o marmolatce, bo dlaczego marmolatka? Chciałam wspomnieć, że właśnie nie tylko surowa cebula. Ludzie chodzą na wątrobę i mają problemy z woreczkiem żółciowym, oni nie mogą surowej cebuli. A gotowana, no tutaj żadnych strat, ona też jest wspaniała, rewelacyjna. Ale cóż, no najczęściej chorują nam dzieci, prawda? No i dzieci do cebuli to mają tak troszeczkę niezbyt apetyt. No i chyba też różne, bo słyszałam o dzieciach, które jedzą cebulę jak jabłka. Tak, a no to super dzieciaki, to bardzo mądre dzieciaki, ale gdyby się tak zdarzyło, że jakieś dziecko nie chciałoby cebuli jeść, to możemy przygotować taką marmoladkę i to jest bardzo proste, bo po prostu kroimy cebulkę w kostkę, podsmażamy ją na niewielkiej ilości oleju. Kiedy zmięknie, można ją delikatnie posolić, żeby jeszcze bardziej była miękka, a później dodaje się tak mniej więcej, no, na kilogram cebuli 10 łyżek soku z cytryny dalej się to miesza elegancko na patelni można dorzucić 1-2 łyżki rodzynek tutaj też różnie z dziećmi jest, niektóre uwielbiają, inne nienawidzą rodzynek i e, słudzimy miodem można też szczyptę estragonu ale można to pominąć tak smażymy przez 20 minut mieszamy do słoiczka i gotowe! Dzieciak nie pozna, że to jest cebula, jest słodziutkie, aromatyczne, lekko kwaskowate, wspaniałe marmoladowe lekarstwo. Aha, można zmiksować. Dobrze, to chyba bardzo dobry plan by był. A wiesz, e, martwię się tylko troszeczkę dodaniem miodu e, na gorącą patelnię. E, ja wiem, bardzo często się tym ten... O, widzisz? Ktoś po prostu nie jedzie cebuli i teraz jakie tak. są efekty. Słychać, nie? Karen, no, no... Oj, tak. Ja codziennie słyszę właśnie te efekty, że ludzie nie jedzą cebuli. Szczególnie ten kaszel i katar. No, dokładnie. A to? Każdy ma lekarstwo w tym w lodówce. Dlatego postanowiłam o tej cebuli opowiedzieć, bo niby każdy wie, ale jak się tak wymieni, to wszystko to robi wtedy większe wrażenie. Wiem to samo po sobie w sumie też. Mówiłaś o miodzie na gorąco. Yy, oczywiście, wiesz, on traci niektóre rzeczy. Tak samo jak na przykład cebula, ona straci witaminę C, ale magnes, fosfor, krzem, to, to pozostaje dalej. Miód tak samo, yy, jedne wartości traci, yy, a inne pozostają. To nie jest tak całkiem bez wartości, no, no pomyśl, czy natura stworzyłaby coś takiego, że po prostu tylko temperatura by to uniecystwiła, że tak powiem, tak? I no ale myślę, że może warto zrobić dwie wersje, jedną taką testową, czyli podsmażoną cebulkę zalać płynnym miodem i sprawdzić, może po prostu wystarczy zalać zimnym. I tak myślę, jeżeli by był płynny, M oczywiście, czemu nie? A ja mam płynny miód, dlatego że ja mam pasiekę. Nie opowiadałam Ci jeszcze, jaki luksus. No nie. No to następnym razem. Tam będzie podcast o pasiece, koniecznie. Tak. No, tymi, już tymi kurami tak. zdenerwowałaś, że masz świeże jajka, tak teraz jeszcze miód. No, no, dobrze, tak. nie no dobrze, nie chciałam Cię denerwować od razu wszystkim, ale jeszcze sobie przypomniałam tajną nazwę cebularze, czyli ten A. przysmak, którym częstowałaś na złocie zielarskim. Tak, to może być taka y tradycyjna złotowa potrawa. Tak, cebularze, y szczególnie tak. Że że no, nie będę podawać przepisu. Trzeba przyjechać na zlot, żeby zobaczyć. A. Cepularze to jest królewska potrawa. Ale wiesz, ja Cię tak zawsze podziwiam, jak gotujesz, przygotowujesz te różne pyszne dania, bo naprawdę potrafisz to zrobić znakomicie. Ja z kolei tych sprzętów kuchennych używam do całkiem innych rzeczy. No, się boję zapytać. Teraz właśnie wszelkich misek, dzbanków i miksera używam do robienia mydeł. Grudzień to u mnie taki miesiąc mydlany, bo przecież mydła to jest świetny pomysł na prezent pod choinkę. I chcę właśnie zarazić tą pasją więcej osób, dlatego też wymyśliłam akcję Cała Polska robi mydło. I to być może się dla niektórych wydaje troszeczkę bez związku z ziołami, z roślinami, ale to nie jest tak do końca, pomyślcie. Zbieramy zioła, rozpoznajemy rośliny Dlatego, żeby kształtować sobie Te takie pierwotne umiejętności Które pozwalają nam przetrwać Odnaleźć się w takim świecie Gdzie jest dużo gmo Dużo jakichś takich Niefajnych rzeczy do kupienia A my chcemy to umieć zrobić samodzielnie Pozyskać samodzielnie I tak samo kosmetyki Róbmy takie rzeczy samodzielnie Szczególnie, że nie jest to nic trudnego 100 lat temu, 50 lat temu w domach własne mydło to był standard. Dlaczego nie wrócić do tej fajnej tradycji? Dlatego też akcja Cała Polska Widzi Mydła i Ciebie też włączyłam do tej akcji, bo właśnie przede mną stoi zapakowany kartonik, to będzie przesyłka do Ciebie. Tak? O, a co tam jest w tym kartoniku? No już Ci mówię. Czyli przesył... taki tam nie po prostu Mikołaj przyjedzie chyba. Taki szybki Mikołaj. Tak, bo, bo w ogóle będziemy mydlanymi Mikołajami. I w tej przesyłce tak. jest tak. Jeden słoiczek z odmierzonymi precyzyjnie olejami do wykonania własnego mydła. Buteleczka. Czyli tam jest jakaś mieszanka olej, tak? Rozumiem, tak, tam tak, jest? To jest, tak. Tam są y, użyte takie oleje, które sprawią, że mydło, które sama wykonasz według moich tam y, zaleceń, będzie miało bardzo fajną konsystencję, będzie się pięknie pienić super myć, pielęgnować i jeszcze dodatkowo będzie mieć taką jedwabistą konsystencję, takie kremowe. To dzięki zawartości oleju rycynowego. Też w tym pudełeczku masz już odmierzony destylat borowinowy, który zastosujesz zamiast wody, Od, odważoną porcję sody kaustycznej, czyli tej substancji, która zamienia wodę czy destylat w łuk, a także macerat ziołowy, który wzbogaci Twoje mydło o zawartość właśnie ziół. Masz macerat z uczepu trójlistkowego. Och, to świetnie, bo y, mi w tym roku nic uczepu się nie udało zebrać. Jakoś nie miałam szczęścia. I jak, dostanie, jak odbierzesz tą paczuszkę, to jedyne, co potrzeba, żebyś zrobiła, to tak, raz, dwa, trzy. Wstawiasz y, słoiczek z olejami do ciepłej wody, żeby się rozpuściły oleje. Jak będą rozpuszczone, będą miały taką jednolitą konsystencję, to wtedy do dzbanka wlewasz destylat, wsypujesz sodę kaustyczną, tylko uwaga, to jest substancja żrąca. Nie możesz robić tego bez rękawiczek i bez okularów, bo byłoby to niebezpieczne. Więc zakładasz rękawice, okulary, wsypujesz granulki sody kaustycznej do wody, tej odmierzonej, która była w paczuszce. Delikatnie mieszasz, a jak temperatura tego płynu spadnie do około 40 stopni, wlewasz do swoich olejów. Mieszasz mikserem, rozlewasz do foremki. Gotowe! Teraz tylko trzeba odłożyć mydło do leżakowania i będziesz miała świetne prezenty pod choinkę. No... Wiesz, jestem zaskoczona, ale czy Ty nie przeceniasz moich możliwości? Ale powiedz mi, który Cię po prostu z, yy, zaniepokoił fragment tej czynności. No boję się, że zrobię coś na odwrót, wiesz. No ale myślisz, że co, że, że że włożysz oleje do lodówki zamiast do ciepłej wody? No nie, może nie. Instrukcje mi dasz? Tak, oczywiście. Są dwie podstawowe zasady, które musisz pamiętać. Po pierwsze, że pamiętaj mydlarzu młody, wsypuj zawsze sodę do wody, czyli te gramnulki gr yy, grzechoczące, które będziesz miała w opakowaniu, sodę kaustyczną, wsypujesz do wody. Rozumiesz to? No tak, tak, tak. I druga zasada. Powiem. Pamiętaj mydłodzieju, wlewaj łuk do oleju. Czyli tą mieszaninę wody i sody kaustycznej, ona, to się nazywa łuk, wlewasz do miski z olejem, a nie odwrotnie. I tyle. No w sumie, może tam radę. Wiesz, kiedyś też mi się wydawało, że lekarstwo to tylko aptekarze umiał robić. Oczywiście, ale yy, przypuszczam, że gdy ja powiem to spróbuję zrobić tę marmoladę, może nie jest ona ponad moje siły, to niektórzy słuchacze się uśmiechną, bo przecież każdy potrafi zrobić taką marmoladę. I tak samo każdy potrafi zrobić takie mydło, tylko po prostu nie próbowałaś tego wcześniej. Następnym razem oczywiście liczę na relacje, jak było i jak Ci się to podobało. Dobrze, także no to w takim razie obiecuję, że ja będę nagrywać, co ja robię, tak na żywo. Nawet o jak fajnie! Nawet rozleję, Bardzo to ja dobydamy. też powiem to też powiem, że mi się rozlało. Albo jak mi coś wybuchnie, to też będzie to nagrane. Nie, tam nie ma szans, żeby ci cokolwiek wybuchło. Natomiast jeśli chodzi o to, że się rozleje, jeśli tam będą biegać dzieci po pokoju, puszturkną cię i rozlejesz, no to wielkie niebezpieczeństwo. Ale dlaczego miałoby się to stać? Masz nie rozlać, masz się nie opryskać. A jeżeli gdzieś kropelka... Łuk czy świeżego mydła upadnie na skórę, co też nie ma prawa się stać, bo musisz mieć rękawiczki i okulary, to wtedy szybciutko trzeba przemyć odtem. Ocet neutralizuje, właśnie świeże mydło neutralizuje łuk. O, to cena uwaga, dobrze zapamiętam. No i tak płynnie nie bardzo przechodzimy do następnego punktu, e, wracając do świata roślin, chociaż myśmy wcale z tego nie wyszli, bo przecież a, jest e, interakt... By, e, ekstrakt, tak? Z uczepu. Ale nie tylko, no z... przecież wszystkie te oleje to są substancje roślinne, tak? Z roślin pochodzą, tak, tak. E, obiecałaś mi powiedzieć o czosnku w miodzie. Tak, to jest właśnie pomysł równie ciekawy jak marmolada z cebuli, no bo przecież słyszałaś, żeby ktoś wcześniej zalewał czosnek miodem? E, nie, nie. Cebulę zalewałam miodem, jak robiłam syrop, i imbir zalewałaś miodem. Imbir też. Czasami trochę dorzucałam czosnku, ale to było jako... no robiłam syrop na kaszel po prostu, więc to było takie podejście w ogóle nie żywieniowe. No tak, ale ile osób nie usłyszało o tym pomyśle, to przeważnie są zdziwieni. Jak to czosnek zalać miodem? Przecież to no. nie powinno być w sumie nic dziwnego, bo jest wiele potraw, słodko-kwaśnych na przykład, gdzie dodajemy składniki i miód, i czosnek. W potrawie jakoś to tak dla nas naturalnie jest, że jest smak czosnkowy i miód. No ale jednak sam słoik z ząbkami czosnku zalany miodem, to wzbudza pewną sensację. Na mnie też zrobiło to za pierwszym razem wielkie wrażenie. Nie mogłam sobie jakoś uzmysłowić, jak to będzie smakowało. Natychmiast obrałam czosnek, zalałam miodem właśnie z własnej pasieki i co się stało? Taka potrawa czy taka przekąska gotowa jest dopiero po tygodniu. No mój pierwszy słoiczek nie doczekał tygodnia, musiałam uzupełnić ten miód. Po prostu miód nabiera wspaniałego, delikatnego zapachu czosnku. Jest, jest po prostu wspaniały, nie jest już taki słodki jak to miód jest z natury. Ma świetny bukiet, no i te właściwości czosnku przechodzą właśnie do miodu, czyli jest to super sprawa w sezonie przeziębieniowym. Po tygodniu, po 10 dniach ząbki czosnku miękną, robią się lekko brązowe i można, mogą spożywać te ząbki osoby, które nie bardzo dobrze tolerują świeży czosnek. On już nie jest taki ciężkostrawny. Także jest to moje takie odkrycie tej jesieni Polecam każdemu, to jest bardzo proste do wykonania Wystarczy obrać czosnek Czyste, zdrowe ząbki włożyć do wyparzonego słoika Suchego słoika I zalać miodem Odstawić na tydzień, 10 dni I już później można zacząć spożywać Podobno najlepszy jest po upływie pół roku Wątpię, o. żebym doczekała Żebym była taka cierpliwa i, i odczekała tyle czasu Po prostu on znika za szybko bo to trzeba, inne wiesz co zrobić, jak czosnek wykopujesz na jesień, prawda? Wykopujesz na jesień, to robisz to, zakopujesz w ogródku i jak przychodzisz Aha. na wiosnę, to wtedy go znajdujesz i wtedy masz. Tak, to <śmiech> dla mnie by było bardzo dobre rozwiązanie. Czyli mamy dzisiaj dla słuchaczy trzy ciekawe propozycje, jedną super ciekawą marmoladą, która jest po prostu genialnym odkryciem i w ogóle nie wiem, zrób może zdjęcia za na blogu, bo to jest bardzo ciekawe. Dwa zadanie zrobienia własnego mydła w prezencie pod choinkę i trzy coś, co nie wymaga w ogóle talentu kulinarnego, ani żadnego innego technicznego. Wystarczy właśnie zrobić ten prosty czosnek i będzie też fajnie. No tak, tutaj e, nikt się nie wymiga, że nie umiem, bo nawet mając dwie lewe ręce, czosnek miodem można zalać. Powiedz mi jeszcze tak, e, miód płynny, prawda? Najlepiej, żeby tak. było. E, jeżeli ktoś ma skrystalizowany, to może go w kąpieli wodnej rozpuścić, tylko uwaga, żeby nie przekroczyła ta woda y, y, temperatura, żeby miodu nie zagrzać powyżej 48 stopni, tak? Bo tak zalecają pszczelarze, czy do 50. Proszę sobie to przeczytać i wtedy nic się nie stanie, on jest płynny, zaleje. A gdzie trzymamy słoiczek? Ja trzymam na razie ten mój słoiczek w pracowni mojej alche alchemicznej. Tam jest ciepło, tak około 28-30 dwóch stopni. Po prostu w tej temperaturze szybciej związki te z czosnku przejdą do miodu. Szybciej się dokona ta cała metafizyka w słoiku. Tak, tak. Na pewno tutaj zachodzi efekt synergizmu lepszy niż spożywanie samego miodu. Tak, ponieważ obie te i miód i czosnek są silnie bakteriobójcze, wzmacniają odporność. Także mamy tutaj naprawdę super duet na jesienne chłody i zimowe mrozy. Bardzo Ci dziękuję Ines za ten przepis. A bardzo, bardzo proste to jest i mnie ani do czosnku, ani do miodu nie trzeba namawiać, a połączenie tych dwóch na pewno... Możemy jeszcze zakończyć optymistycznym sformułowaniem, bo przecież zarówno czosnek, jak i cebula są głównymi składnikami. Od z tego cydru, które obie mamy opisane na blogu i który robi furorę już od zeszłego roku, tak? Tak, tak, dokładnie. I, i tam jeszcze wspominaliśmy w ostatnim odcinku o octomaniakach, czyli też wszystko na temat octu już nasi słuchacze ręcznie zrobionego e, wiedzą, więc mają. E, I jeszcze ci powiem, i jeszcze co mogą zrobić. Jeżeli masz miód i ocet jabłkowy, no to jest przecież oksybel, prawda? O tak, tak, zobacz, zróbmy taki oksymel z jabłkowego octu wzbogaconego właśnie miodem czosnkowym. To będzie po prostu hiciar. Wymyśliłaś właśnie całkiem nowy produkt. Nazwij go teraz. Aga Krok Wynalazca. Tak, no wczoraj wynalazłam okrągłe pierogi i się okazało, że to już po prostu było. Na pewno tak jest, że jeszcze y, miodu czosnkowego... W formie oksymela nikt nie wynalazł. Jesteś pierwsza. No Mnie to właśnie e, bardzo zachwyca w naturze, że, że masz trzy, pro, trzy produkty, prawda? A możesz zrobić dziesięć rzeczy. To może już pójdziemy robić te inne rzeczy, bo wiesz... Grudzień krótki. Tak, tak, właśnie. E, co by się nie wydawało wszystkim, że ziela, że to y, po prostu od listopada do kwietnia e, leżą na wersalce przed telewizorem, prawda? ale tak nie jest, mamy kupę roboty, przecież tyle rzeczy do e, przetworzenia i jeżeli zacząłeś w tym momencie słuchać i pierwszy raz m, pomyślałeś może sobie zrobię sam tym razem e, syrop na kaszel no to proszę otworzyć lodówkę I tam leży czosnek, e, w szafce stoi miód cebula też, leży w szufladzie pomiędzy marchewką i pietruszką i do dzieła bardzo serdecznie dziękuję Ci, Ines, za to nagranie. Widzisz, udało nam się zmieścić w 20 minutach. Udało nam się, hura! Tak, może <laughs> zapytajmy się słuchaczy, czy lubią, jakieś krótko? Ja może nie pytajmy. <grych> to już skończmy. Nie, zapytajmy, właśnie. Pewnie będą zdania podzielone, ale jeżeli będą jakieś głosy, że odcinek numer 10, gdzie rozmawiałyśmy o wszystkim i długo, i tak po kobiecemu się podobał, no to nie będziemy miały wyrzutów w sumieniach, kiedy nam po prostu rozmowa czasami zejdzie a nie sposób, no nie sposób tutaj zahaczyć je przy miodzie czoskowym oksymel, prawda? czy ognisty cytr no to żegnamy się czule z naszymi słuchaczami, do następnego razu, pa!